Przeciwko, dzisiaj ciebie dziwko Załatwę to szybko, bo mój czas to mój zysk Zamknij pyast czy zrobiła się na błysk Musi być dobry ślisk, Musi być dobry zysk Peryferia miasta, godzina osiemnasta Widoczność ulicy, jasna, od pustki straszna Straszna jest, ale dobre lolek Karnawałem i na dobre staną, pale i na kurację na no stale Krzyczysz, ryszysz też zawsze to wyczyn Teraz od chaosu Wysoko, nisko, to daleko jest ty blisko Pomyłko, słaba, piłka, zawodosła, futbol, ostro Przecierasz nowe szlaki, postrzewienia wciczniesz prosto I nie mijam się skurwienią, a nieraz wszystko bywa sierwem Daj mi dobry wózek, a nie go na dwój przerwę Mrym, mrym, a na C ma a na ma Z Mój mam tylko dym, mam mój dym, który wdycham jak kocham Czy twoja to jest brocha, skurwesińskiej policjancie? Co ty chcesz tu wnieść? Na ją kurwa, cześć a co oprócz, kurestwa, jeszcze potrafisz? Technik, tak tylko tu by jeszcze są fakty, a nie szlachty Wchodzisz w za to oj go, gdyż jest praktyk Proszę nie omieszkaj i zniszczę dobre jachy Nie chodź proszę na tym, tylko zwij swoje gaty Poza tym na są komu, komu zależy i na czym chłopaczku zawalczysz, może znowu się rozkaczysz Kozaczysz, zobaczysz ile w moich kwestiach znaczysz A znaczenie jest jedno, no prosto w Masz i się gra się na wieku odpowiednią A ty masz coś na myśli, to se w cewę to wciśnij To mi o słowach, nie powiem też nic Aha ja mare lagry, tu to tmance za Dian, primry ulica w tradian, mrakłemca, co wy, wybuje Dian, nigdy tokię napomekawa Kito te dr Warszawa w Tradawa i mózgo toke wyława Overcry. A powrót to pierwne o Co ci patrzę przed siebie, chociażem czasem nie chcę już tam patrzeć Ale nie chcę nigdy manewrów moich zatrzeć Nie chcę nigdy robić człowiekowi krzywdy, Chociaż człowiek jest dziwny i potrafi strzelać z fizdy Jaka birawa, wawry, to medyka Fale nigdy nikoneskie, me e ja na Fale bardzo pare dut rodzin, Meriki Ra So, bryta to jekie kieckie, trza prałeckie, so kereł Puchawę, zamareł, kaccio reł truci na te zahaczki, to To so me daj pchenawa devoresa, me pchenawa, devoresa, me odziawa ty kawa fałszywa na jabła, Jaser nigdy napirawa, pirawa ława, drtyny, kaldziestry, mecz me perawa, mepelava, devores, kajmek, harava Kamry tyknę, wawr, kawawa Codziennie patrzę przed siebie, chociaż czasem nie chcę już tam patrzeć Ale nie chcę nigdy manewrów moich zatrzeć Nie chcę nigdy robić człowiekowych szybnych, chociaż człowiek jest zimny i potrafi strzelać z pizdy Minć to zawsze węgę minć. Ogan morsz to zawsze węgę morsz. Kuneske terdziogo, kuneske na ale tyro zawsze Każde Każdenege krótki piłkarzy kerege. Er me prytarowero tradaw, jał, ogan morsz to togo me tradawa.